Świadectwo proroka Josepha Smitha, słowa proroka Josepha Smitha o okolicznościach ujawnienia księgi Mormona wieczorem, 21 września 1823 roku, zwróciłem się z modlitwą do wszechmocnego Boga. Gdy tak modliłem się do Boga, zauważyłem, że ukazała się w moim pokoju światłość, która rosła. Aż w pokoju stało się jaśniej niż w południe. Wtedy to niespodziewanie niebiański posłaniec pojawił się przy moim łóżku. Stał w powietrzu, albowiem stopy jego nie dotykały podłogi. Odziany był w luźną szatę o wyjątkowej bieli była ona bielsza nad wszystko, co kiedykolwiek widziałem. Nie sądzę też, by coś tak niezwykle białego i olśniewającego mogło pochodzić. Z tego świata. Dłonie jego oraz ręce nieco powyżej nadgarstka były obnażone, również jego stopy i nogi nieco powyżej kostek były odkryte. Głowa i szyja były także obnażone, szata jego była rozchylona na piersi, i widziałem, że prócz niej nie miał na sobie żadnego innego odzienia. Nie tylko szata jego była nadzwyczaj biała, lecz cała postać pełna była blasku, a jego oblicze jaśniało niczym blask błyskawicy. Cały pokój skąpany był w niezmiernej jasności, jednak blask roztaczający się wokół jego postaci przewyższał tę jasność. Gdy go ujrzałem, ogarnął mnie strach, który jednak wkrótce mnie opuścił. Posłaniec zwrócił się do mnie po imieniu, mówiąc, że został mnie wysłany sprzed oblicza Boga i że imię jest jego Moroni. Powiedział mi, że Bóg ma dla mnie ważne zadanie i że imię moje będzie znane jako dobre i jako złe pośród wszystkich narodów, pokoleń i różnojęzycznych ludów. To znaczy, że ludzie na całym świecie będą o mnie dobrze i źle mówili. Powiedział również, że została zachowana księga, spisana na złotych płytach, zawierająca dzieje dawnych mieszkańców tego kontynentu oraz ich rodowody. Zawarta jest też w niej pełnia wiecznej Ewangelii, jak przekazał ją Zbawiciel, dawnym mieszkańcom kontynentu Ameryki. Wraz z płytami miały być zachowane dwa kamienie w srebrnej oprawie, które Bóg przygotował dla przetłumaczenia księgi. Kamienie te przymocowane do napierśnika tworzyły tak zwane urim i tumim, a proroka, który je posiadał i używał, nazywano w dawnych czasach Widzącym. Przykazał mi on, że gdy otrzymam płyty, o których wspomniał przednio, bowiem czas przekazania ich nie nadszedł jeszcze, nie wolno mi będzie nikomu ich pokazać, ani też na pierśnika z Urim i Tumim, gdyż jedynie ci, co do których otrzymam przykazanie, będą mogli je zobaczyć. Bowiem, jeśli bym to uczynił, zginąłbym. Podczas gdy rozmawiał ze mną o tych płytach, zobaczyłem w myśli miejsce, gdzie miały spoczywać tak wyraźnie, że rozpoznałem je natychmiast, kiedy tam poszedłem. Gdy Moroni skończył, ujrzałem jak światłość, pierwotnie zalegająca mój pokój, poczęła skupiać się wokół jego postaci, aż wkrótce całe pomieszczenie pogrążyło się w ciemności, z wyjątkiem miejsca, w którym stał. Potem spostrzegłem nagle, że utworzył się nad nim jak gdyby słup światła prowadzący do nieba i posłaniec począł wznosić się, aż zniknął zupełnie i pokój ponownie przybrał wygląd jak przed pojawieniem się niebiańskiej światłości. Leżałem tak, rozmyślając nad niezwykłością tego, co zobaczyłem oraz dziwiąc się temu, co objawił mi niezwykły posłaniec. Gdy, zatopiony jeszcze w rozmyślaniach, Zauważyłem nagle, że jasność ponownie zaczęła wypełniać mój pokój, jakby w okamgnieniu ten sam niebiański posłaniec stanął znów przy moim łóżku. Rozpoczął powtarzać bez najmniejszej zmiany wszystko to, co przekazał mi w czasie swojej pierwszej wizyty, co uczyniwszy powiedział mi o wielkich wyrokach, które nastanął na ziemi o straszliwym spustoszeniu przez klęski, głodu, miecz i zarazę oraz że wszystkie te klęski spadną na świat w tych czasach. Powiedziawszy to, powtórnie wzniósł się do nieba, jak to uprzednio uczynił. Wszystko to wywarło na mnie tak silne wrażenie, że spędziło sen z mych powiek i leżałem przepełniony uczuciem zdumienia nad tym, co zobaczyłem i usłyszałem lecz jakże bardzo byłem zaskoczony, gdy raz jeszcze ujrzałem tego samego posłańca u mego łóżka i usłyszałem, jak powtarza, te same rzeczy, które poprzednio mi oznajmił. Ostrzegł mnie ponadto, mówiąc, że z uwagi na ubóstwo naszej rodziny szatan będzie mnie kusił, abym przywłaszczył sobie płyty dla wzbogacenia się. Zakazał mi tego, napominając, że w uzyskaniu płyt nie wolno mi będzie kierować się innymi względami, jak tylko myślą, by użyć ich dla chwały Boga, i żaden inny cel nie może mi przyświecać poza myślą o rozwoju Jego Królestwa, w przeciwnym bowiem razie nie będę mógł ich otrzymać. Po tych trzech odwiedzinach posłaniec ponownie wzniósł się do nieba, ja zaś zostałem sam. Rozmyślając nad niezwykłością tego, czego doświadczyłem Prawie natychmiast po uniesieniu się posłańca słońca Zapiał kur i zauważyłem, że nastawał już dzień A zatem rozmowy nasze musiały trwać przez całą noc Wkrótce potem powstałem z łóżka I jak zwykle zabrałem się do codziennych zajęć Pomimo, że starałem się pracować jak zwykle Poczułem się tak wyczerpany, że nie byłem zdolny do dokonania czegokolwiek Ojciec mój, pracując ze mną, spostrzegł, że nie czułem się dobrze i nakazał mi pójść do domu. Skierowałem się do domu, jednakże gdy starałem się przejść przez płot odgradzający pole, nad którym pracowaliśmy, siły całkiem nie opuściły. Upadłem na ziemię i przez pewien czas nie zdawałem się sprawy z niczego. Pierwszą rzeczą, którą pamiętam, był głos wzywający mnie po imieniu. Podniosłszy wzrok, ujrzałem tego samego posłańca stojącego nad moją głową i jak poprzednio otoczonego światłością. Powtórzył on raz jeszcze wszystko, co powiedział mi poprzedniej nocy oraz nakazał mi udać się do mego ojca i opowiedzieć mu o wizji i przykazaniach, które otrzymałem. Usłuchałem go, wróciłem na pole do mego ojca i opowiedziałem mu o wszystkim, czego doświadczyłem. Ojciec powiedział mi, że pochodzi to od Boga i nakazał mi czynić według polecenia posłańca. Opuściłem pole i udałem się do miejsca, gdzie według słów posłańca przechowywane były płyty. Dzięki wyrazistości widzenia, którego doznałem, natychmiast rozpoznałem miejsce, gdy do niego dotarłem. W pobliżu wioski Manchester w hrabstwie Ontario w stanie Nowy Jork znajduje się spore wzgórze najwyższe w okolicy. Na jego zachodnim zboczu, w pobliżu wierzchołka, leżały pod dość dużym kamieniem płyty przechowane w kamiennej skrzyni. Głaz ten był od góry gruby, w środku i obły, ku brzegom cieńszy, tak że środkowa jego część była widoczna spod ziemi, podczas gdy krawędzie przysypane były ziemią. Usunąłem ziemię, postarałem się o drążek, podsadziłem go pod krawędź i z nieznacznym trudem uniosłem kamień. Spojrzawszy w głąb, rzeczywiście ujrzałem tam płyty oraz Urim i Tumim wraz z napierśnikiem, jak powiedział mi to posłaniec. Skrzynia, w której spoczywały, utworzona była z kamieni spojonych masą w rodzaju cementu. Na dnie skrzyni leżały w poprzek dwa kamienie, a na nich spoczywały płyty oraz pozostałe przedmioty. Gdy próbowałem wyjąć je ze skrzyni, Zostało mi to zakazane przez posłańca, który ponownie przypomniał mi, że nie nadszedł jeszcze czas wydobycia płyt, ani też nie nastąpi to przez następne cztery lata, licząc od tego dnia. Powiedział mi również, że dokładnie za rok mam powtórnie spotkać go w tym samym miejscu i mam tego przestrzegać każdego roku, aż nadejdzie czas przekazania mi tych płyt. Z upływem każdego roku udawałem się do tego miejsca, jak zostało mi to nakazane i za każdym razem spotykałem tam tego samego posłańca. W czasie naszych rozmów otrzymywałem od niego pouczenia dotyczące zamierzeń pana oraz w jaki sposób jego królestwo ma być rządzone w ostatnich dniach. W końcu nadszedł wyznaczony czas, kiedy miałem otrzymać płyty Urim i Tumim oraz na pierśnik. 22 września 1827 roku, gdy, jak z upływem każdego roku, udałem się na miejsce, gdzie ukryte były płyty, zostały mi one przekazane przez tego samego niebiańskiego posłańca, przy czym pouczył mnie on, że czyni mnie za nie odpowiedzialnym. Jeśli z powodu mojej niedbałości lub niedopatrzenia stracę je, zostanę odsunięty od Boga. Jeśli jednak wszelkimi siłami będę dążył do zachowania ich do chwili, aż posłaniec ponownie ich zażąda, płyty pozostaną bezpieczne. Wkrótce odkryłem przyczynę, dla której otrzymałem tak surowy nakaz ochrony płyt oraz dlaczego posłaniec zapowiedział mi, że je odbierze, gdy tylko uczynię, co mi nakazano. Zaledwie bowiem rozniosła się wieść, że znajdują się one w mym posiadaniu, a natychmiast usiłowano wszelkimi sposobami mi je odebrać, używając wszelkich możliwych podstępów. Prześladowania stały się ostrzejsze i bezwzględniejsze aniżeli poprzednio i wielu czyhało nieustannie, by mi je wydrzeć, jeśliby tylko nadarzyła się ku temu sposobność. Jednakże Bóg w swej mądrości sprawił, że płyty pozostały bezpiecznie w moich rękach, aż dokonałem tego, czego wymagano ode mnie. Gdy następnie przybył posłaniec i zgodnie z zapowiedzią zażądał ich zwrotu, Przekazałem mu je i ma on je w swojej pieczy do dnia dzisiejszego, to jest 2 maja 1838 roku. Pełny tekst świadectwa Josepha Smitha znajduje się w Księdze Perła Wielkiej Wartości i w historii Kościoła Jezusa Chrystusa, Świętych Dni Ostatnich, tom pierwszy, rozdziały 1:6. Te starożytne kroniki wydobyte z ziemi są niczym głos ludzi mówiących z prochu. Zostały one przetłumaczone przez Josefa Smitha dzięki darowi i mocy Boga, co zostało potwierdzone przez objawienia dane innym ludziom. Zatytułowane Księga Mormona, kroniki te zostały po raz pierwszy opublikowane w roku 1830.